Borystrzyka, luźne gadanie niespokojnego człowieka. Www.borystrzyka, Zapraszam. Bądź eko. Znacie moje podejście do słowa ekologia, jakie jest propagowane w mediach, prawda? Znacie także moje podejście do ochrony środowiska ale szczerze powiedziawszy stwierdzenie eko jako bycie hmm, zwolennikiem ochrony środowiska wydaje mi się bardzo, bardzo ciekawą sprawą i na dobrą sprawę hmm, tak naprawdę nie nazwa jest tutaj istotna. Ktoś by powiedział, no tak, ale bądźmy konsekwentni, jeżeli nie logiczny. No to, no to nazwa Eko także nie jest na miejscu. Teoretycznie nie jest na miejscu. Praktycznie jest używana przez media, nie tylko przez telewizję, w internecie propagowana jest. A ostatnio, ostatnio spotkałem się, hmm, może nie ze słabym słowem Eko, ale z przesłaniem typowym Eko, które przyszło do mojej skrzynki pocztowej Mianowicie, bardzo mnie to zdziwiło, ale z drugiej strony bardzo ucieszyło. Jak wiecie, pewnie mam telefon w sieci Play. Sieć, jak to sieć, jest oczywiście pod zespołem NETI, na którą nieraz już narzekałem i narzekać pewnie dalej będę z różnego. Z różnych to powodów, ale nie tutaj nie miejsce o tym, żeby opowiadać. Co z Playem, słuchajcie? Play przysłało mi rachunek, co nie jest niczym nadzwyczajnym, prawda? Ale do rachunku było dołączony, był dołączony list. Zapraszamy do aktywacji e-faktury w Play. Wystarczy wypełnić załączony wniosek, zgoda na wystawienie i udostępnienie e-faktur, a następnie przesłać oryginał dokumentu w załączonej kopercie na adres. Koperta jest, słuchajcie, i jest opisany adres. Oczywiście opłata została przerzucona na adresata, także znaczka nie trzeba kupować. Po odwróceniu tejże kartki, którą przed chwilą Wam czytałem. Jest właśnie ta zgoda. Jest wpisane imię nazwisko, adres. Należy dopisać tylko miejscowość, województwo oraz adres e-mail. No bo gdzieś ta e-faktura musi przyjść, prawda? A, jeszcze jest czytelny podpis i data. No to jest taki hmm, istotny, istotny aspekt każdego pisma, prawda? Słuchajcie, jeżeli jesteście w sieci Play, dostaliście rachunek, dostaliście zaproszenie do e-faktury, bardzo Was gorąco zapraszam do skorzystania z tej formy dostawania faktury. Jest oczywiście także wyciąg, słuchajcie, regulaminu udostępniania faktur i tak dalej, półtorej stronicowy. Dla, dla zainteresowanych oczywiście można sobie przeczytać. E-faktura już od dłuższego czasu funkcjonuje w internecie, funkcjonuje także w różnych firmach. Przykładem jest e, UPC. Tutaj mam także od niedawna internet i tak naprawdę od razu została mi e, skierowana e-faktura. Pierwszą fakturę, którą otrzymałem, to była faktura taka typowo papierowa. Kolejne faktury już były właśnie w formie elektronicznej i są one nadal w formie elektronicznej. Dlaczego Was do tego zachęcam? No bo należy być eko, prawda? Uważam, że jest to naprawdę, jeżeli kogoś interesują sprawy środowiska, sprawy ochrony środowiska naturalnego. Jest to tak naprawdę bezbolesna i bezpłatna forma wspomagania naszego środowiska. Dlaczego? No tutaj chyba nie trzeba wiele tłumaczyć, prawda? Każde przejście z formy papierowej na formę elektroniczną to jest mniej wyciętych drzew, więcej tlenu, a co za tym idzie... Współdziałanie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Hm. Ktoś by pomyślał, a co mnie interesuje zrównoważony rozwój? No właśnie, teoretycznie nic, ale zrównoważony rozwój jest zapisany w Konstytucji. No właśnie, więc prawdopodobnie obejmuje każdego Polaka. Oczywiście sami hm, nie możemy prawdopodobnie działać na rzecz środowiska jako taką sami, jako jednostka. Ciężko nam będzie. Oczywiście można. Można jak najbardziej, ale jest to ciężkie. Tutaj forma przejścia, tak jak mówiłem, jest bezbolesna i tak naprawdę niczemu złemu nie będzie... Jakby to powiedzieć, niczemu złemu nie będzie... Niczego złego nie będzie tworzyć. Bo tak naprawdę jest to forma godna polecenia. Bo... No bo większość z was prawdopodobnie posiada internet, jeżeli słuchacie tego odcinka to prawdopodobnie, powiedzmy na 80% macie internet w domu. Co za różnica, czy przyjdzie ta faktura listem do skrzynki waszej takiej konwencjonalnej, typowej, pocztowej, czy też do skrzynki e, mailowej. Wydaje mi się, że do skrzynki mailowej bardziej bardziej przemawiać do rozsądku taki, taki, taki rachunek, ponieważ papierowy może się zagubić. No tak, ktoś powie, no to musi być niezły bałagan w domu, żeby się zagubił, a no nie zawsze, słuchajcie. Mi także zdarza się zapłacić gdzieś rachunek i wtedy muszę go szukać. A tak wszystko jest pod ręką w mailu. Jest to bardzo dobra forma do odczytywania swoich, swoich rachunków. Słuchajcie, ja z pewnością skorzystam z tego. Jeszcze nie wysłałem, bo chciałem to zachować tutaj, żeby wam powiedzieć słów kilka. Także zostawiłem sobie na razie ten druczek, ale prawdopodobnie już za chwilę go wypiszę i wyślę. Także ze strony sieci Play... Do domu będą przychodzić mi prawdopodobnie spam, typowy spam. Dlaczego? Ci, co mają sieć Play, prawdopodobnie wiedzą, że często do rachunków są dołączane różne promocje, jakieś, jak to nazwać, gazetki małe w formatu A4 z reklamami typu. Hmm. No właśnie, co tam zazwyczaj jest? A, no właśnie, jakieś zdjęcia na komórkę, dzwonki, grafika, tudzież gry. Podejrzewam, że to dalej będzie przychodzić pocztą. Ale to już sprawa grubsza i prawdopodobnie nie do rozwiązania przeze mnie w tym odcinku, bo można pokusić się, aby przycisnąć sieć play do tego, aby nie wysyłała tego rodzaju spamu, ale to już inna sprawa. Z tego miejsca również, słuchajcie, chciałbym Was zaprosić do bloga, którego założyłem kilka dni temu. Blog poświęcony ochronie środowiska. Ci, którzy mnie obserwują na Blipie lub na Facebooku, zdążyli już się przekonać, że tak, takowy blog założyłem. Niemniej jednak jest kilku słuchaczy z pewnością, którzy nie obserwują mnie nigdzie. No i dla tych też osób ta informacja. Po co kolejny blog? A to dowiecie się już na samej stronie, gdzie zamieściłem informację o tym dlaczego i po co. Tutaj chciałbym tylko nadmienić, że będę starał się ująć ochronę środowiska w sposób bardzo praktyczny, a nie teoretyczny. Praktyczność przyda się nam każdemu. No i oczywiście jeszcze adres tego bloga, czyli środowiskowy.wordpress.com, czyli blog środowiskowy ochroni środowiska. Tak, tak, możecie powiedzieć, że znowu założył na coś na wordpress.com. Ostatnio narzekał na Facebooku, że ten serwis go denerwuje strasznie. Owszem, denerwował mnie do, do podcastu, bo strasznie ogranicza w wersji tej darmowej możliwość edycji HTML-u i wklejanie javascriptów czy, czy tym podobnych rzeczy flashów nie można niestety w, de, w wersji tej darmowej wersji płatnej jest to możliwe no ale do bloga jak najbardziej a zauważyłem, że zakładając bloga na blogerze jakoś mniej osób tam trafia aniżeli na wordpress.com dlatego zapraszam ciebie drogi słuchaczu droga słuchaczko właśnie w tamto miejsce I z tego też miejsca. Na sam koniec chciałbym jeszcze pozdrowić kilka osób, które komentowały ostatni odcinek. <śmiech> ostatni odcinek tego właśnie podcastu. A mianowicie, teraz już mogę sobie sprawdzić, oczywiście, bo ostatnio jak pozdrawiałem, to wszystkich nie pozdrowiłem, bo niestety byłem w trasie, w drodze. Z, właśnie z tego miejsca chciałbym pozdrowić Światłoczyłą, Pelatrie, Gurala, Papę 420, to jest Robert. Żeby tak nie było enigmatycznie, 420. No i Ole na sam koniec, bo ostatnio dodała komentarz. Zapraszam Was na stronę podcastu. Dodajcie komentarz do tego odcinka również borys3k.wordpress.com I zapraszam już za tydzień. Mówił do Was Łukasz Lubiński, Borys Trzyka Podcast.